Na tych swoich skrzydłach śmierci po prostu rozpoczął swoje bombardowanie swoimi biało-czarnymi, rzadkimi pociskami po prostu. I będzie takie piu-piu-piu-piu. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? To, to się stanęło. To, to się stanęło. Witamy w siódmym odcinku podcastu Rustykalnego. Z Krakowa mówią do Was Stanisław Benedykt, Michał Dziewoński, a z Hiszpanii Marcin Kozioł. Na łamach naszego podcastu będziemy omawiać i analizować newsy z lokalnej prasy oraz lokalnych serwisów informacyjnych. Super Express. Dziwna tradycja we wsi. Marcinowo. Tak mieszkańcy oddają część Bocianowi. Ja się nie z tą wsią, bo zbieżności jest przypadkowo. Marcinów to niewielka wieś położona niedaleko Jawora na tamtym siązu. Jest coś u zamieszkuje Bocian zwany Marcinem. Tak do czego się... Super. Super. Super. Czy oni każdego bociana z tego pokolenia, znaczy z kolejnego pokolenia nazywają Marcin? Tak, tak Marcin, jed, Marcin jeden, Marcin 2. Marcin junior, Marcin, ma nic, Marcin senior, Marcin, Marcin senior, junior, senior. Junior, junior. junior, junior, Marcin, mały Marcin. Little, jak robił chudzie, jest Little John, to jest Little Marcin. Ja zabierają nasiona bogatym krókom i oddają biednym się Ocian Marcin przylatuje do Marcinowa co rok. gniazdo ubił na słupie który znajduje się na posesji Natalii P. 31 lat użyłem ale ten, P, bo nie będę tego czytał ale nieładnie ład, nie że podali wiek pani, nie? jest no. ta zasada, że się raczej wiek kobiet nie podaje ale no, Ciekawe, czy się wszyscy potem we wsi pocha. wiedzą tak. wszyscy we wsi wiedzą, że pani Natalia ma 31 lat Pani Natalio, czy bocian Marcin przylatuje do Pani na roku? naszego roku? Domyśl się. Halo Marcin. Halo Marcin, kiedy wrócisz z ciepłych krajów? Domyśl się. Domyśl się, Domyśl się no ale generalnie, zielski ryder jesteś Marcin w obcych krajach. Nie widzisz jakiejś takiej pewnej <grytanie> alegorii, nie? Ja muszę powiedzieć, tutaj teraz, teraz już tego nie widzę, ale w lutym i marcu było tu bardzo dużo bocianów. Co jest ciekawe, bociany gniazdują tutaj na palmach. Widziałem na przykład palmy, których został tylko pień bez liści, i nasz na, na tym pniu było gniazdo bocianów. to w ogóle super, bo jakby nie tylko jestem jedynym Polakiem. Znaczy, no, no tak, bo no bociany wiadomo, że lecą do ciepłych krajów, bo tam zarabiają w euro, nie? I potem na, potem wracają na wakacje i wydają w Polsce euro, z na złotówki super im wychodzi, no i sobie szalają, nie? Także... Tak ci Marcin, Marcin? Spryciarze? Spryciarze. Spryciarze.pl A tutaj jest niżej coś dobrego. Ona opowiada jak bardzo koła tego bociana i że jest Mówi Natalia. Liczę, że zapewni pomyślność mojemu synowi. Wcześniej była Natalia P. Cenzurujemy, a teraz. Dobra, dobra. Zapewni pomyślność mojemu Liczę, synowi. Liczę, że zapewni pomyślność mojemu synowi. Nie jest on pierwszym Marcinem we wsi, a z tego co wiemy, będą kolejni. Bo nasz bociek jest bardzo szanowany i pracowity. Czekamy na kolejne narodziny. Jest, jest bardzo szanowany taka... i trzy kropki pracowite. W się sensie o niego podglądają, jak on robi heszkę w meszkę z paną Bocianową, z Panią Marcinową. Nie, oglądają jak bije gniazdo. Wtedy sobie myślisz, chłopie, że uwić takie gniazdo, to jest coś łatwego. No nie no. no tak ty myślisz, każdy... że, że co, że zrobienia gniazda robią się Małe Marcinki? Nie, nie, nie, nie, nie. A, No to tak jak prawidłowy mężczyzna powinien y, spodzieć syna, wybudować dom i zabić. Uh -huh. Co? Co słucham? Co? słucham? Pardo. Pardon? Pardon. Nie, generalnie tych absolutnie paskudnych treści yy, yy, nie SEPL, yy. www.se.pl SuperExpress donosi. Yy, Ustroń uciekał przed policją z szybkością 140 km na godzinę. Był nie tylko piratem. To jest nagłówek. Nie, am. Yy co jest chyba, nie wiem, co, takie pod nagłówkiem, nie? Ale też większe niż faktyczny tekst. A mówią w filmach kryminalnych, że dilerzy narkotyków nie ćpają. Raczej nie dotyczy to 24-latka, który swoją BM-ką, co jest w cudzysłowie, BM-ką, BM-ką, bm, -ką. BM, -ką. BM to, że swoją... Becio, albo coś takiego, Becią, Beatnią, No, by tu była bardziej wskazana. Który swoją bm -ką uciekał przed policją, będąc prawdopodobnie pobudzony do dopalaczami. Hmm. Panowie, chłopak był pobudzony. Do Ale nie, nie, rozochocony. <laughs> nie rozochocony. Nie rozochocony, rozbisz nie rozbiszurmaniony ani nic z tych rzeczy. Ale był pobudzony do palacza. Jak to było? Entuzjast Nie, nie, nie. <laughs> rozochocony. Rozochocony, właśnie, rozochocony. Wow. Nie uciekł, więc policja przeszukała mieszkanie zatrzymanego i ten stracił 2 kg różnych środków e, przeaktywnych i worek marihuany. Mmm, susz roślinny. się w bólu i nadziei. No. <laughs> Trochę tak. W filmach często przestępca przestępcy radzi, że należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, gdy widzi się policję. Wow. Ale jak ja się to zatrzymywać, jesu. to nie należy stawać, gdy się chce uciekać. <gibli> Piennie, no. 24. to w ogóle. <gibli> Straszne. 24-letni posiadacz czarnej BM-ki <gibli> zapomniał o tej radzie. No, no najwyraźniej. To, jakby polscy bandyci bardzo często korzystają z filmowych rad. Zatrzymał się i szybko zmienił zdanie. <gibli> dając, jak to się mówi, po garach. Ja pizole. Pościg nie był łatwy, bo uciekający mieszkaniec powiatu cieszyńskiego jechał w terenie zabudowanym z prędkością ponad 140 km na godzinę. Oczywiście nie stosował się do żadnych znaków i ograniczeń, wyprzedzając inne pojazdy na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. No ale to jakby chyba oczywiste, nie? Właśnie mi się też wydaje, że jak ktoś zapierdala 140 km na godzinę, to nie staje przed przejściem dla pieszych a potem to już było jak w kinie, ścigany widząc, że nie przebije się przez blokadę porzucił auto i usiłował uciec policjantom dopadli uciekinierę trochę się rzucał ale szybko został sprowadzony do poziomu ziemi ja, autor miał fantazję, nie powiem zrównali go do jego poziomu chłopak tak. aspirował, chciał polecieć haj, tak? to był haj no ale Sprowadzony do poziomu ziemi, niestety. Sprowadzony <grymne> do poziomu ziemi i ten pan pewnie żadnej krzywizny nie widział, nie? <grymne> Ziemia jest właśnie, może, może po to go położyli na tej ziemi, nie? A, tak, a pan tak. widzi, a pan widzi, a widzi pan? <grymne> Jego miał przy sobie 50 gram takich dopalaczy, potem z, z, przeszukano mu mieszkanie, miał 2 kilo zabronionych w środku psa psychoaktywnych i 420 gramów marihuany. <śmiech> Regiony.tvp.pl czyli TVP3 Regiony. Ukraiń views 50 palec z piwem. Sam był pod wpływem alkoholu. Kiepsko, panowie, kiepsko. Blisko jeden promil alkoholu miałbym <śmieniu> samochodem. Kożę, to jest taki, ja go lubię, bo to jest taki człowiek, który dobrze życzy ludziom. Nie, nie, nie, żebyś się Nie, tylko trzy promile od razu. Nie, albo, kurwa, trzy promile władzę. Nie, nie ma szans, żebyś, nie wiem, piwko z, z mamą po biedzie, nie, lampka wina. Nie, kurwa, władzę od razu trzy promile. Powinni sprzedawać jakąś taką dedykowaną butelkę trzem promilą, kurwa ile to jest. Litr wódki, nie, i podpisałem po prostu trzy, takie, bez niczego, trzy. <śmiech> tak, teraz generalnie każdy wynik poniżej trzech promili to, to jest słabo. Słabo. Zaraz <śmiech> Albo szalejesz z promilami albo jesteś... <śmiech> karty członkowskiej do jakiejś pitupatu z jednym kolorze. nawet na tak padawana wie. się, jeden promil, to się nawet na padawana nie nadaje. To jest w stówki, na W gimbie, w gimbie. To, gimbie. Starzysta, kogo, trzeba, Bo tak. Kiedyś były takie szkoły po podstawce, może, nie wiem, może nie wszyscy wiedzą. Czy, że co, gimnazja? No tak, czyli nie ma. No od roku? No. Tak nie od widzisz, roku, teraz dotarliśmy do sytuacji, że gimby nie wiedzą. Nie znają gimby. No, gimby nie, nie znają, znają gimbazy. Gim ale jak nie ma, jak jest ostatni rok... No, ale niedługo już nie będzie. Przejdzie do lamusa. No, ale, no to za niedługo nie będzie, ale teraz są jeszcze. Ja, jeszcze są. Nie, no mentalny gimb w obronie gimbów. No, <laughs> Przepraszam bardzo. Ja staję w obronie uciśnionych i wyzywanych. Ale uciśnionych na mózgu też? <głos> to, tak, wszystkim z y, tętniakami. jednego promiera alkoholu miał w organizmie kierując samochodem ciężarowym obywatel Ukrainy, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez szczecińską drogówkę. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie podczas prowadzonych działań trzeźwość... działań co? W cudzysłowie jest trzeźwość, ale to jakaś jest ich akcja, albo co chodzi? A czy generalnie była akcja trzeźwości, tak? Czyli po prostu belani wszystkich, a zobaczyli, że jest na ukraińskich blachach, to tym bardziej go... Znaczy w sumie, no nie... Czekaj, tu są ukraińskie blachy? Tak, tak, tak, ukraińskie blachy. Niekoniecznie mógł robić i robić sobie w Polsce, nie? Ale... Ale ciekawe, czy, czy on, broniąc się, wysunął ten, wysunął ten argument, że twoja matka nie pił, co mnie badacie? Ja jestem paliakiem. On paliak. nie miał trzech promili miał... <laughs> no alkoholu więc zapadka się nie. On nie miał trzech promili alkoholu więc zapadka się nie uaktywnia, więc zakładam, że miał kiepskie argumenty. 24kurier.pl Incident w Biedronce. Zrobiła to w cukierni. Wielkie zdziwienie. i Zrobiła obrze... to w cukierni. Jak w cukierki to zrobiła, nie w cukierni. Kurwa ja pierdole. Tak. No. Zrobiła to w cukierni. Robiąc w cukierki. Zrobiła to w cukierni. wiadomość. Dobra, jeszcze raz. 24kurier.pl, incydent w Biedronce, zrobiła to w cukierki, wielkie zdziwienie, niedowierzanie i oburzenie towarzyszyło obsłudze Biedronki przy ulicy Tarnowskiego w Kołobrzegu, gdy zobaczyła, że jeden z, jedna z klientek zatwia swoją potrzebę fizjologiczną do kartonu z cukierkami. Jezus, Jezus Maria! Zobaczmy. Następny akapit pierwsze zdanie. Tak, i nie chodziło tu o to oddanie moczu, ale o poważniejszą sprawę, czyli kupę o to, nie moczu, ale o poważniejszą sprawę. Czyli kupę, wyda wyjaśnia kurier. 24 kurierpl Ja się cieszę, że wreszcie prasa wyjaśniła, że, że jednak kupa jest poważniejszą sprawą. Że można lekceważyć swoje zdrowie układu pokarmowego. Nie, to jest poważna sprawa, to jest kupa. Poważna. Sprawa. Na pewno poważniejsza niż nie bez powodu mówi się, że idzie się na tron, tak, podumać. Albo na przykład idzie się na pudło z cukierkami, załatwić poważniejsze sprawy <grymne> niż te wasze mocze. Moczokały, jednych gołębich. <grymne> moczokały, Aha. ale nie, bardzo dobrze, że nie oddam, A nie musiała oddać mocz, nie? To jest przecież to e, odwieczny, e, odwieczny problem, że jak się robi kupę, to się od razu sika, nie? I, i się nie da, nie się Stranie dostała, bez sikania jest jak wesele bez muzyki, wszyscy to wiedzą. Ale ona musia oddać mocz, jak robiła kupę, no come on. Najpierw oddałam mocz gdzieś indziej, a potem dopiero właśnie jak obcedziła kartofelki to się upomniałem. No. Ale to się nie da inaczej. To się, to się, to Ale w się sumie nie wiadomo da. czy to kartofle, bo może to było rzadkie. Nie, że rzadkie zjawisko, tylko, no, tak. tylko rzadka kupa. Tak Jezu, Dzięki koźlak! Nasi, go, nasi kurwa słuchacze na pewno nie wiedzieli, co chodzi o kupę. Ale ja się inspiruję artykułem. W sensie oni też to powiedzieli wprost o co chodzi. No to wiesz co, no jakby wczułem się tutaj, tak, że tu chodziło o pokolenie. Nie tak, sprawę. Tak, słowa rzadkie. Ale jest kupa. się nie rozwodzą nad egzystencją tej kupy Koźlak, no. Nie rozwodzą się? Bo ona mogła być bardzo rozwodniona. No ale to nie, Jezus Maria, nie rozwodzą się. To nie, tego nie ma w artykule. No nie, come on, come on. Come znaczy jeszcze, nie, sobie, nie, nie, nie dokończyliśmy go. Ale jak tak wróciłbym tego, bo może na przykład oddała też mocz, ale po prostu ta kupa trochę, że tak powiem, zabrała te pięć minut sławy. No była ja powiem, poważniejszą sprawą, no. A mocz jest taki przyziemny. Moc jest przyziemny. Oddawanie moczu biedronce według Ciebie jest przyziemną sprawą, tak? O! No wiesz co, tak, no u nas w Krakowie. U nas w Krakowie. U nas to tak, no, na pewno dla no, koślaka co? przyziemną sprawą nie jest kupa, to jest jakieś, nie wiem, co... to jest poważniejsza to jest misty, sprawa. Mystic shit. Mystic Shit Mystic Shit. No, no, <laughs> no koźla sobie. Y to po prostu chodzi, jak go najdzie, no to musowalnie w parku, tak, na balkonie nie. Przyjemna sprawa. To, tutaj powinien być przypomniany klasyczny numer pana Gracjana Rostockiego pod tytułem Kupa. Jeżeli któryś ze słuchaczy nie zna, to odpowiada on poziomem omawianych przez nas artykułów. Więc zapraszam do słów. Prawczynią okazała być się Niemka. To ja to czuję jakiś spisz... Twu, spisek. Spiszek, szpiszek. Sp ze spiszu. Spiszek. Spiszek na innej jakby stronie, bo tu mamy kuriera, było, było napomniane, nap napomknięte że pani nie mogła się dogadać z obsługą i coś tam mówiła do niej po niemiecku i koniec końców się zesrała do tych. Także wydaje mi się, że po prostu ja. Nie wiem w jakie tam kontekście rozpaczy, mówiła, czy tak? jakie.. Tam, co? To nie było to ma... przestępstwo, grot głos rozpaczy prosto z Po prostu wyszło i bokiem. Te całe polskie gatki. Wyszło i bokiem. Albo duko. Mnie się w ogóle podoba kolejna część artykułu, mianowicie gdy funkcjonariusze jechali do marketu, sądzili, że chodzi o kradzież sklepową. Dopiero w markecie zorientowali się, że sprawa jest nieco bardziej śmierdząca. <grymka> nieco, nieco bardziej. Tylko, tylko troszeczkę, tak. tylko troszeczkę. Taki spąd, delikatny. Dzwoni ten dyspozytor do policjantów. Panowie, jedźcie do biedronki, bo jest tam główniana sprawa. Nie? No powiem, myślałem, myślałem, że to najpierw rozwój z bronią, ale sprawa okazała się bardziej śmierdząca. Muszę jechać szybko. szybko. Szybko do nim się do nim wywietrzeje. Szybko zanim się się z kartonu. Czemu nie ma zdjęcia podglądowego? Jest tylko kurtka policjanta. Ja bym może chciał widzieć, o czym mówimy, bo ja nie wiem, o czym mówimy. No właśnie, bo to jest tak, że jak się pan y, onaniżował w Częstochowskiej komunikacji, to był filmik. Jak się tak. pani zesalała w Biedronce, to nie ma. Tak no, że... brakuje by brak, który by to nagrał, zamiast, nie wiem, interweniować. Nie? To Ale wiecie trzeba na zwrócić sens... to, że... pan, pan z poprzedniego odcinka. Dobra tak. robota. Ale najgorsze jest to, że ona się na pewno nagrała gdzieś tam na kamery i ochrony, no jest nie wierzę, że nie. Jak po prostu się, jak, jak to, jak to się mówi, defekuje, tak? Jak się nie wypłynie. wiem, Stasiu, jak, jak znajdziesz w researchu, to podeślij. Może na przykład nie obejrzę tego, nie wiem. Ciekawe, co ona musiała mówić po tym niemiecku, to mnie zastanawia bardzo. Hmm, typu snela, ja mogę, no tu życzę, ja. mogę srać, gdzie mi się podoba, albo coś takiego. ciekawe, czy właśnie tak bardziej na przykład, ojej, potrzebuję się gdzieś szybko zdefekować, bo boli mnie bardzo brzusio, że mówiła, e, wygłupie Polaki, mogę tam fajne. Że... że ona po prostu powiedziała tak, ta pani ekspedientka sra na kontakt z, obsury, z klientem, więc ja sram na słodycze tej pani ekspedientki. Ej, a może to był ten, wegański happening, bo to były słodycze z tym, z żelatyną. O Boże. super. A bo ten, najpierw to był happening a potem to instalacja <śmiech> <śmiech> tak, to, to był generalnie moim zdaniem to był po prostu atak terrorystyczny Greenpeace'u i pani udawała to niemiecki, żeby mieć wymówkę do zesrania się na cukierki tak, przeciwko mordowaniu kro, krów i przeciwko wytwarzaniu żel żelatyny dodawanie żelatyny do słodyczy czy to jest moment, gdzie powinniśmy przedstawić swoje stanowisko względem tego protestu? Tak, tak. Wydaje mi, wydaje mi, się, że, że, wydaje mi się, że... Na przykład, że nie ma czegoś, co mogłoby sprawić wiec, zesrania się w cukierki oprócz skandalu. Pięć Skandal. <głos> e, nie, jest, bo nie wiadomo, jakie to były cukierki. Bo jeżeli to na przykład były e, jakieś cukierki marcepanowe, to pani dobrze zrobiła. To pani... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Moim zdaniem to w kukułki by mogła narobić. Albo nie wiem, w rodzynki. Co tam chce. Tych dwóch. Tam mógł być sarnik z rodzynkami. Znaczy jeden z e, komentatorów, że się tak wyrażę, w sensie osoba, która skomentowała artykuł, e, powiedziała, znaczy przytoczyła nazwę Ale Szokobons. Która się uwagę, że po niemiecku po niemiecku znaczy czekolada, tak? Ja tylko chciałem się cofnąć do poprzedniego komentarza. Mianowicie to nie był ksernik z rodzynkami, tylko z rodzynami. Nie, to był pudding czekoladowy. Pudi, pudding. No dobra, to skoro czytamy jakieś komentarze, to może też zresztą się do naszego podcastu wkradać coraz częściej, bo to jest dosyć zabawna sprawa. Jeden komentarz głosi. Zaraz cały PO i protestujący nauczyciele staną w obronie tej Niemki murem, a lepiej brzmi kupą. Co? Ja wam ja się tak, z czasem panowie strasznie boję, że po prostu kiedyś od tych całych fekaliowych, różnych rzeczy i różnych czynów to w końcu który z nas popełni taki skandal, bo. Ile można czytać o sraniu w cukierki albo, nie wiem, drukowaniu pieniędzy normalną drukarką. Nie e, wiem, to, to jest kurwa, to jest tak głupie, że nie wiem co. Aż sam głupiej Zesram się w cukierki. W Hiszpanii będzie skandal. Polscy skandal. To jest jak z tymi, A tymi, tymi. piszącymi autobiografie serdnych morderców. Czasami sami się stają serdnymi mordercami. Im więcej czytają o tych im więcej mają styczność z życiem morderców, to potem się stają. A my mamy bardzo dużo styczności z pijanymi ludźmi, z defekującymi Niemcami Niemkami, i niedługo będziemy krać znaki, srać y, po Lidlach. siadać jako kierowca na, potem, lub pasażera. Tak. <śmiech> Ale to co? no co? Zrobimy kierowcę Widmo kiedyś, jak nas zatrzymają, no nie mam. Ale może też dzięki no, temu znamy Waldemara Testera. Zaraz sprawdzam, czy jest taki. No testuję, czy ty będziesz taki, ko kozak z trzema a na tym będzie 0-3, a kozak. Ja będę umierał, no. A ja się zapytam, no gdzie byli rodzice? No, kozak w necie. Damski narzędzie rozroczyły w świecie, tak? Damski narząd odroczył. Na pewno w cukierkach. To wszystko na dziś w podcaście rustykalnym. Jeżeli macie jakieś ciekawe newsy, które moglibyśmy wykorzystać, przesyłajcie je nam za pomocą Facebooka lub Instagrama, na którego zresztą serdecznie zapraszamy. Z Krakowa mówili do Was Stanisław Benedyk, Michał Dziewoński, a z Hiszpanii mówił do Was Marcin Kosi.